Minęła 21. Tu program pierwszy polskiego radia. Aktualności: na Godon, napastnik z łódzkiej fabryki, tymczasowo aresztowany usłyszy zarzuty. W Watykanie dziś modlitwa w 21. rocznicę śmierci Jana Pawła II. Krok w stronę powrotu na księżyc po ponad 50 latach nieobecności. W nocy start misji Artemis 2. Zatrzymany napastnik, który strzelał dziś w jednej z łódzkich fabryk zostanie tymczasowo aresztowany. Nikt nie został ranny podczas tego zdarzenia, ale ewakuowano 400 osób. 42-letni mężczyzna to były pracownik zakładu, który wtargnął na teren fabryki i oddał kilka strzałów w kierunku innej osoby. Jutro zatrzymany mężczyzna zostanie przesłuchany przez prokuraturę i zostaną mu postawione zarzuty usiłowania zabójstwa. Jak mówi prokurator Paweł Jasiak z prokuratury okręgowej w Łodzi, mężczyzna nie miał przeszłości kryminalnej. Na ten moment z dostępnych w prokuraturze baz wynika, że mężczyzna nie był uprzednio karany, faktycznie nie miał pozwolenia na broń. Natomiast co do samej zabezpieczonej broni będzie powołany biegły z zakresu balistyki, który stwierdzi, czy ten konkretny przedmiot spełniał warunki broni palnej w rozumieniu ustawy. Podczas wtargnięcia do fabryki napastnik był w złym stanie psychicznym. Niewykluczone, że zostanie poddany obserwacji sądowo-psychiatrycznej w zamkniętym ośrodku. Relacjonował Adam Łużyński z Radio Łódź. Nie milknął echa decyzji prezydenta Karola Nawrockiego, który zaprosił na złożenie ślubowania dwoje z sześciorga wybranych przez Parlament sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek podkreśla, że wszyscy sędziowie zostali wybrani prawidłowo. Politycy komentują. Małgorzata Gromadzka z K.O. podkreśla, że to Sejm, a nie prezydent, wybiera sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Więc tutaj jest niezrozumiała absolutnie postawa pana prezydenta. Pan minister Żurek spowodował ten cały bałagan. Odpowiada Jan Musiński z PiS. W hurtowym wyborze, że tak powiem, sędziów, bo od 2004 roku od grudnia. Ten oburzycąc nie dokonywał wyboru, czekał nie wiem na co. Pozostali sędziowie mogliby być ze zaprzysiężeni według wariantu awaryjnego, mówią przedstawiciele koalicji rządzącej. Takie ślub Ślubowanie pisemne, a prezydent to ślubowanie powinien przyjąć. Ale nie innym wariantom ślubowania, mówi prawa strona sceny politycznej. To jest w dalszym ciągu psucie prawa. Na razie czworo sędziów wysłało do prezydenta list z pytaniem, kiedy mogą być zaprzysiężeni. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Prezydent USA Donald Trump ma ogłosić, że wojna na Bliskim Wschodzie i amerykańska operacja w Iranie potrwa jeszcze dwa, trzy tygodnie. Informację taką przekazał przedstawiciel Białego Domu stacji CBS. Taka zapowiedź ma się pojawić w wieczornym orędziu do narodu Donalda Trumpa. Według przedstawiciela Białego Domu amerykański prezydent tradycyjnie ma przekazać, że operacja Epicka Furia osiąga zapowiadane cele lub nawet je przekracza. W przemówieniu Trumpa ma znaleźć się także krytyka NATO i zapowiedź możliwego opuszczenia już przez USA. Tymczasem prezydent Finlandii poinformował prezydenta USA, że Europa zaczyna odgrywać coraz większą rolę w NATO. Podczas rozmowy telefonicznej miał przekazać Trumpowi, że kraje europejskie coraz wyraźniej biorą na siebie odpowiedzialność za bezpieczeństwo kontynentu. To są aktualności jedynki. W Watykanie teraz wieczorna modlitwa w 21. rocznicę śmierci Jana Pawła II. Dokładnie rocznica przypada jutro, ale uroczystości w Watykanie przesunięto ze względu na wypadający jutro Wielki Czwartek i uroczystości Wielkiego Tygodnia. Mówi ksiądz Tomasz Jarosz, administrator kościoła i hospicjum Świętego Stanisława w Rzymie. Gromadzimy się na Placu Świętego Piotra na czuwaniu modlitewnym. Jest to nawiązanie do wydarzenia, które miało miejsce w ostatnich chwilach życia papieża Jana Pawła II, kiedy Wielkie Rzesze Ludzi modliło się na Placu Świętego Piotra, towarzyszyło w modlitwie odchodzącemu papieżowi. Całe nasze modlitewne czuwanie zakończymy odśpiewaniem pieśni Barka. Zebrani na Placu Świętego Piotra będą modlić się w intencji pokoju, szczególnie na Ukrainie i na Bliskim Wschodzie. Za kilka godzin start księżycowej misji Artemis. Wszystko jest na najlepszej drodze, aby rakieta z czwórkiem astronautów na pokładzie została z przylądka Canaveral na Florydzie wystrzelona 24 minuty po północy. Załoga poleci w dziesięciodniową podróż i okrąży srebrny glob. Na przylądku Canaveral jest specjalny wysłannik Polskiego Radia Jan Pachlowski. Podczas tej złożonej misji astronauci pokonają ponad milion kilometrów, poruszając się po trajektorii wokół Księżyca i z powrotem na Ziemię. Samolądowanie człowieka na Srebrnym Globie planowane jest w roku 2028. NASA podkreśla, że wszystko prowadzone jest etapami, a celem programu Artemis jest otwarcie drogi do późniejszych lotów na Marsa. W trakcie podróży załoga ma pobić rekord odległości, ustanowiony w ramach programu Apollo, oddalając się od Ziemi bardziej niż jakikolwiek człowiek w historii, mówi szef NASA Jared Isaacman. Kluczowe w tym wszystkim jest to, że Zawsze taka misja obarczona jest ryzykiem. Robimy wszystko, by ograniczyć do zera. Nie da się jednak eksplorować kosmosu bez świadomości o zagrożeniach, jakie w tym przypadku są. Podkreśla szef NASA. To historyczne i ryzykowne przedsięwzięcie księżycowe będzie oznaczać pierwszy od ponad 50 lat powrót astronautów w okolicy Srebrnego Globu. Z przylądka Canaveral z Florydy dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To były aktualności programu pierwszego polskiego radia. Pogoda. W nocy tylko na południowym wschodzie i południu Polski opady deszczu w rejonach podgórskich, deszczu ze śniegiem i śniegu, a w górach śniegu. Na zachodzie i północy mgły, lokalnie marznące. Temperatura od minus 3 stopni do plus 1. Cieplej na południowym wschodzie oraz południu od 2 do 5. Wiatr tylko wysoko w górach porywisty. Klimat. Jakość powietrza w całym kraju jest dobra lub bardzo dobra. 12,5% energii w krajowym systemie pochodzi obecnie ze źródeł odnawialnych. JEDYNKA Polskie Radio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 Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka. How many roads must a man walk down Before you call him a man How many seas must the white dove sail Before she sleeps in the sand, isn't yes, how many times must the cannonballs fly? Before they're forever banned. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.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 Is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Polski Radio Program Pierwszy, Anna Maruszeczko, witam Państwa w audycji Blisko Coraz Bliżej. Blisko siebie, siebie nawzajem, bliżej świata. Dzisiaj porozmawiamy o spelersach, a właściwie o historii i przekonaniach jednego z nich. Można śmiało powiedzieć lidera. Porozmawiamy o tym, jak komunikuje się ze światem, no bo on nie mówi. Ale gdy się spotkaliśmy pierwszy raz, dowiedziałam się od niego wielu rzeczy. Zakomunikował mi na przykład coś takiego. Myślę, że jestem bardzo samotny. Albo chciałbym być akceptowany przez rówieśników. Mieć kolegów, z którymi mógłbym pogadać na moim poziomie. Albo chciałbym poznać jakąś dziewczynę, która mnie polubi. Kochają mnie tylko rodzice. Ja nie jestem tylko autystą, jestem Adamem. Czuję twój ból, powiedział kiedyś mamie. Adam Siłkowski, autor książki Oczami autysty, napisał tę książkę samodzielnie, pisząc jednym palcem na tablecie. Prowadzi swój profil na Facebooku o tym samym tytule. Jednocześnie jego funkcjonowanie można określić mianem głębokiego autyzmu. Niektórzy mówią to niewerbalna osoba w spektrum autyzmu. Adam wraz z rodzicami i środowiskiem polskich spelersów ma misję. Chcą uświadomić światu, innym ludziom, że osoby w spektrum autyzmu, które nie mówią, odbierają świat na równi z, z nami, z tymi, którzy mówią. Dobrze rozumieją emocje. To nie jest inteligencja na poziomie dwulatka, jak myślą niektórzy. Moimi rozmówcami, moimi gośćmi są dzisiaj Adam Siłkowski właśnie, który nas słucha w reżyserce. Są też z nami rodzice Adama, Leszek i Zuzanna Siłkowscy. Witam was serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest też Agata Kowalczuk, zaangażowana w pracę na rzecz osób w kryzysie bezdomności, członkini zarządu Fundacji Zamieszkani, teraz zaangażowana również w działania na rzecz spelersów. Jest też Gabriel Wolf, asystent i właściwie można powiedzieć, że już przyjaciel Adama i jest razem z Adamem w reżyserce. Witamy Cię, witamy Cię, Gabrielu. No i startujemy. Zaczniemy od Ciebie, Agato. Jak właściwie mm, poznałaś rodzinę Siłkowskich? Dlaczego właściwie zaangażowałaś się w nagłaśnianie tematu spelersów? Co Cię w tej historii, w tym temacie poruszyło? Nie byłam zupełnie zorientowana w temacie. Poznałam rodzinę przez znajomą, która trafiła na, na nich przypadkiem. Opowiedziała mi o człowieku, który jest... Zamknięty w klatce swojego ciała, i, i moja popraźnia zaczęła pracować. Książka tak mą wstrząsnęła, że y, nawiązałam kontakt z fundacją, czyli z rodzicami ludzi. Z rodzicami damak. A fundacja nazywa się. Niezwykli, Niezwykli ludzie. ludzie tak. tak jest. No, no, Azuza, y, która odpowiedziała na mojego maila, jest osobą tak y, czułą, serdeczną i zaangażowaną w temat, że nie odpuściłyśmy kawy i, i, <grym> i zaczęło się. Ale wiesz, co zauważyłam, kiedy spotkaliśmy się wszyscy razem, że ty jesteś tego człowieka. Adama, bardzo ciekawa. Jestem zafascynowana, ale y, bardziej skłaniam się ku y, fascynacji naszym niedoinformowaniem. Jak my jako społeczeństwo możemy żyć wśród autystyków i w ogóle nie mieć pojęcia, co, co się z nimi dzieje. Co, bo nie mamy tego pojęcia. Bo oni są y, w środku całkowicie normalni. Oni myślą, oni czują, oni słuchają, oni, oni wyciągają wnioski. Tylko nic na to nie wskazuje dla nas patrzących. Mm -hmm. I to nas zamyka na... Na nich. Na nich, tak. I na cało, całe ich wewnętrzne bogactwo. Tak, tak, tak. No to jest niesamowite wyzwanie, muszę powiedzieć, żeby znaleźć no, jakiś kanał porozumienia, żeby znaleźć drogę do siebie. Rodzice Adama, Zuzanna i Leszek wykonali nieprawdopodobną pracę. Ale ciekawa jestem, właściwie kiedy okazało się, że Adam jest w spektrum autyzmu? I kiedy zauważyliście, że on ma potencjał do komunikowania się z wami? Tak naprawdę bardzo szybko się zorientowaliśmy, że jest nie tak coś z Adamem. Mimo, że mieliśmy ciężką drogę z lekarzami, którzy nie, nie mieli takiej świadomości, jak my i zdiagnozowaliśmy Adama przez internet, co jest dosyć żenujące. Natomiast w kontekście komunikacji to zainteresowaliśmy się metodą e, Rapid Prompting Method. E, to jest chyba po polsku metoda szybskie, szybkiego wskazywania. Kupiliśmy książkę w języku angielskim, jak Adaś miała około 6 lat i ja w wakacje zrobiłam pilota według tej metody, tak to nazwałam. Po prostu przez 3 tygodnie sprawdzałam, czy Adaś zareaguje na coś według tej metody. I miał bardzo dużą skuteczność, na mm -hmm. poziomie 10-15%. I to mnie bardzo zaciekawiło. I wtedy rozmawiałam troszkę na no, w szkole, w której była ona nie za bardzo była zainteresowana, ale zaraz mieliśmy szkołę i to się rozwinęło w tej szkole. Dobrze, dobrze, dobrze. Jaką szkołę? Masową szkołę Nie, to publiczną? była szkoła prywatna uh -huh. dla uh -huh. osób ze spektrum, ale takich, które mają też orzeczone y, niepełnosprawność jakąś tam umysłową. Oni tym się wyróżniali, że to była tak zwana szkoła relacyjna. Teraz chciałabym ustalić, kiedy natomiast odkryliście, że... Adam może się komunikować. Jak to odkryliście? Jak do tego doszliście? To znaczy bardziej w tej szkole właśnie ona jest taka kluczowa. Adaś poznał terapeutkę, która bardzo się zainteresowała tą metodą, o której mówiłam. Nie była bierna. I ona d przez dwa lata pracowała z Adasiem w tej szkole jako psych psycholog. I ona się przebiła tak naprawdę swoim zaangażowaniem, wiarą w Adasia. także, on w końcu przemówił. Czyli napisał zdanie. Właśnie, napisał. Tak. Potem zaczęliście uczyć Adama mowy, ale to dużo potem. Dużo prawda? potem, tak. Pamiętacie te pierwsze momenty, kiedy łapaliście kontakt leszku? Kontakt w pisaniu. W ogóle kontakt poprzez, mm -hmm. komunikację tak, poprzez komunikację pisaną. Tak. No to było dla nas ogromne zaskoczenie i z jednej strony bardzo się cieszyliśmy, bardzo przyjemne, a z drugiej strony no, szczerze powiem też tak naprawdę zaczęliśmy dopiero poznawać w wieku nie wiem, ośmiu, lat 9, nasze, naszego 9 syna, ja. wieku dziewięciu lat wcześniej. Mogliśmy tylko, znaliśmy go takiego, jakim go widzieliśmy. Natomiast nie wiedzieliśmy, jaki jest w środku, tak? o czym myśli, czego pragnie, co by chciał. To była mega istotna różnica. Ja to dodam tylko, że to był ogromny szok, ponieważ e, jawił nam się człowiek totalnie ukształtowany. Miał pogląd na każdy temat, wielką inteligencję. I to, co zrobiliśmy wtedy, co uważam za klucz tej sprawy, to pokazaliśmy mu, że komunikacja ma sens. Czyli, że e, dzięki komunikacji może coś zmieniać w swoim życiu. Mhm. Wtedy właśnie urządził swój pokój, zmienił nawet lampy. Słuchajcie, no ale zaraz. Wtedy, kiedy to się zaczęło, to powiedziałaś, Zuzanno, że on miał 9 lat. 9 i on już miał wam tak dużo do zakomunikowania... Musisz wiedzieć, ten autystyczny a, chłopiec? Musisz wiedzieć, że nasze dzieci ogólnie przez to, co przechodzą w ogóle takich rodzin jak nasze są dużo bardziej dojrzałe od swojej grupy wiekowej. Coś takiego. Tak, dlatego ja może powiem dlaczego. Tak według mnie. Dlatego, że najczęściej przebywają z dorosłymi, czyli z rodzicami albo z terapeutami. Nie przebywają z rówieśnikami, czego im bardzo, bardzo brakuje. Tak, pragną kontaktu. Tak. z tymi ludźmi neurotypowymi, nie tak. tylko z, z neuroatypowymi. Tak. Chcą się kontaktować, potrzebują bodźców do rozwoju po prostu. Dokładnie tak. Mhm. Przybliżymy słuchaczkom i słuchaczom tę istotę. Jaką jest alternatywna metoda komunikacji, mianowicie spellowanie? Jak to się nazywa? My to nazywamy pisanie ze wspomaganiem, bo tak. generalnie na początku się od tego zaczyna. I tutaj ważna informacja dla wszystkich, ponieważ Adam teraz pisze samodzielnie, ale zaczynał od pisania wspomaganego, a wcześniej z tą terapeutką nawet, na początku układała mu kilka kartek z wypowiedziami na jakieś tam pytanie i on wybierał tą wypowiedź. Tak się zaczęło, aż w końcu doszło do tego, że zaczął pisać z wspomaganiem ważna informacja, pisał jedno zdanie na godzinę Aha. na początku i to jest istotne dlatego, że jest wiele osób i każda z nich jest inna. Niektóre będą pisać z wieloma osobami, niektóre tylko z jedną. To się tak rozwijało dużo, staraliśmy się z Adasiem rozmawiać czyli bodźcować. Tak sobie myślę, bo powiedziałaś mi kiedyś Zuza, że czasem zaczyna się od wielkiego płaczu. I tak sobie myślę, że to całe zjawisko, nauka pisania dziecka w spektrum autyzmu, pisania ze wspomaganiem, to jest ogromne wyzwanie. I nie wszystkie dzieci reagują natychmiastowo, twórczo, jak wasz syn, prawda? Ważne jest to, że to jest mega wysiłek dla nich i nie można o tym zapominać, dlatego że to są nadal osoby głębok z głębokim autyzmem i nam się wydaje, że to takie ten zaczął się komunikować, to teraz będzie przy każdym, z każdym i o wszystkim. Natomiast e, tak nie jest. Są dzieci, które, czy tam osoby już dorosłe, które nie są w stanie tak naprawdę się tak szeroko nawet, jak Adam, wypowiadać. Nie dlatego, że nie chcą, nie? Porozmawiamy za chwilę o istocie ograniczeń płynących z autyzmu. Chciałabym tylko zacytować wiersz Adama, wiersz pod tytułem Smycz i z tym państwa na okay. chwilę zostawimy. Fajnie by było biegać po plaży... Radości życia kosztować. Nie mogę jednak zmusić sam siebie, żeby tę chwilę smakować. Woła mnie wszystko, zakłóca doznania. Uciec nie mogę z tych więzi. Jedno co mogę to być tam, gdzie muszę na mózgu mojego uprzęży. Która czyta list wyblakły tej kobiecie, która milczy cały dzień, tej, co stawia w noc bezsenną złe pasjance i ozdabia nadziejami ciemną się. Niech się niebo nie kojarzy, tylko z deszczem. Niech się rzeka nie kojarzy z rzeką łez. Są na świecie dobre okna w dobrym mieście i ta wiara, że w człowieku człowiek jest nie jest. Tej dziewczynie, która topi w czarnej kawie Te tęsknoty, których miała pełen skład, Tej kobiecie, która pali bardzo dużo I w szufladzie przechowuje biały kwiat Niech się miłość nie kojarzy Pożegnaniem niech pogoda promieni każdą myśl. I niech przyśni się ktoś miły i czekamy, kto nadaje mleczną drogą. Program pierwszy Polskiego Radia. Polski Radio, program pierwszy Anna Maruszeczko. Wracamy do rozmowy w audycji Blisko, coraz bliżej. Dzisiaj rozmawiamy o autyzmie, rozmawiamy o Spelersach, rozmawiamy o Adamie Siłkowskim, który napisał książkę Oczami Autysty i prowadzi swój profil. Na Facebooku o takiej samej nazwie, o takim samym tytule. W studiu są ze mną rodzice Adama, państwo Zuzanna i Leszek Siłkowscy. Jest z nami także Agata Kowalczuk. Przyjaciółka no, domu, już bym się teraz tak nazywała. Tak jest. A za szybką jest sam Adam w reżyserce i jego przyjaciel Gabriel Wolf. Obiecaliśmy słuchaczom, że postaramy się jak najbardziej obrazowo opowiedzieć o istocie ograniczeń płynących z autyzmu. W przypadku Adama. Co może, czego nie może. Wiemy, że nie może mówić. Wiemy na przykład, że gdyby leżało przed nim kilka paczek ciastek, to teraz może już umiałby je otworzyć, Umie, ale już, jeszcze tak. właśnie, ale jeszcze niedawno to nie umiał to dużo tak, czasu tak? tak uczenie go, to jest dzień po dniu, ponieważ palce no, nie chcą tak pracować, nie ma takiej ja bym powiedział trochę z, z słowami Adama, jak on sam o tym pisze. Tak. Bo to jest e, w sumie chyba najważniejsze. To to, że e, tak, dwa chyba największe ograniczenia. To pierwsze to takie, że nie może, nie jest w stanie mieć e, takich relacji koleżeńskich ze swoimi rówieśnikami, mhm. tylko właśnie z terapeutami, czy z rodzicami z nami, czy z rodziną, z osobami dorosłymi. Już, on teraz też już jest dorosły, ale mówimy o nim, kiedy miał e, tam powiedzmy kilkanaście lat, czy, czy dziesięć, jak zaczął pisać. Więc to jest takie poważne chyba dla niego bardzo ograniczenie, a drugie no to to, że jest niesamodzielny. Mm -hmm. To znaczy nie może sam po prostu wyjść nawet do sklepu, żeby kupić sobie coś do picia, tak? Czy do jedzenia, czy, czy ulubioną rzecz. Wszędzie jest jakby uzależniony od nas, nie? Od, od opiekuna, czy od rodzica, nie? Pomimo to, że intelektualnie tak. i emocjonalnie jest bardzo sprawny. Tak, tak, tak, tak. Mm -hmm. Natomiast fizycznie musi polegać cały czas na kimś. Szczególnie na zewnątrz. W domu i mnie, natomiast na zewnątrz na pewno. nie, To jest tak. bardzo duże ograniczenie, no i to go stawia w takiej bardzo trudnej sytuacji. Zuzanno, chciałam coś dodać. Właśnie dodać chciałam tylko, że, żeby też nie mylić, że fizycznie znaczy Adaś sprawnie chodzi i tak dalej. Po prostu musi mieć takiego anioła stróża. Tak. który zorganizuje, zaplanuje. No tutaj my oczywiście z Adamem dyskutujemy, więc to nie jest takie nasze odgórne planowanie i decydowanie we wszystkim. Adaś bierze udział w decyzjach, szczególnie jego dotyczących. Nie zabieramy mu głosu, tyle tylko, że my musimy to wszystko zaaranżować. Ale on poniekąd wami kieruje, nazywając rzeczy po imieniu. Niestety. Czasami w bardzo dosadny sposób. Podobno kiedyś powiedział, napisał, że jest jak zepsuty komputer. Tak, właśnie tak się czuł, bo niedługo przed tym się zaczął komunikować i to napisał w wywiadzie, który znalazł się w książce na Uniwersytecie Warszawskim. Miał na myśli to, że nie może działać tak, jak chce. Czyli to jest to też coś same z tym zdaniem, które jako pierwsze się prawie pojawiło tej terapeutki: Moje ciało mnie nie słucha. Moje ciało mnie nie słucha, tak. Że on, tak, on chce działać, a nie może. O, ja bym chciała tak. dodać, ponieważ Adam w przerwie dał znać z reżyserki, że chciałby bardziej uczestniczyć, więc ja zacytuję kawałek jego książki. Patrząc na nas, widzicie dziwny obiekt, który wygląda jak człowiek, lecz raczej go nie przypomina. Machamy rękami, kopiemy nogami, buczymy, czasami nawet głupio się uśmiechamy, to wszystko to nie my. Oglądacie nie nas, lecz zlepek zachowań narzuconych tam odgórnie przez nasze neurony, które bawią się nami jak marionetką. Pociągają za sznurki, a my dajemy przedstawienie. Tak wygląda całe nasze życie. Świetnie rozumiemy, co do nas mówicie, tyle, że nie możemy zaraz jak zwykli ludzie. Tylko musimy tańczyć, jak zagra nam nasz mózg. Dlatego nie możecie nas poznać. Dlatego napisał w tym swoim wierszu, że jest na uprzęży mózgu. Świetnie, Agata, że przytoczyłaś fragmenty, mhm. bo m, ta książka wielu ludziom otworzyła oczy, ale też wielu ludzi wciąż na te treści zamyka oczy. Kiedy rozmawialiśmy przed y, audycją radiową, mówiliście mi o tym, że Adam bez końca jest sprawdzany przez różnej maści specjalistów albo paraspecjalistów i nawet jak udowodni im, że może pisać ze wspomaganiem, to się mu nie wierzy, pomimo to, mhm. że pokazuje, że potrafi. To znaczy, wiesz co, tutaj trzeba wziąć pod uwagę, że zawsze będą ludzie, którzy będą chcieli dowodów. I, I jakby nie mogą się z tym pogodzić, że ktoś tak funkcjonujący może być tak inteligentny, co dla nas już jest rzeczą normalną, bo to nie jest już tylko adać, to jest społeczność, która się skupia wokół nas jako rodzin tego typu. Natomiast nie powiedziałam może, że jest sprawdzany, tylko bardziej każdy chce dowodu, to bardziej się tyczy w ogóle grupy tych osób, które często w poradniach są z niedowierzaniem traktowane, że, że ktoś za nie pisze, ponieważ jak jest to pisanie wspomagane i ten terapeuta trzyma rękę, tak jak na przykład teraz z Gabi, to można odnieść wrażenie, że to nie pisze Adam albo nie pisze jego kolega z kimś tam innym, dopóki ktoś nie zacznie pisać z tą osobą, dopóty będzie miał tą wątpliwość. Jednak jeżeli ta osoba się otworzy, co jest konieczne, bo nigdy taki, o, taka osoba z autyzmem nie napisze z nikim zdania, jeżeli on w ogóle wątpi, to jest bardzo intymne mm -hmm. zajęcie i musi być ta relacja zaufania, dobrego samopoczucia, akceptacji. To jest mm -hmm. bardzo ważne, że, że to nie jest tylko techniczny proces, taki polegający na... mniej techniczny powiedziałabym. To jest bardzo mało. To, to się wydaje techniczne, jak się pisze, jak się roz komunikuje w ten sposób ktoś z Adamem. Natomiast tam się dużo dzieje w takiej warstwie, której nie widać. To nastawienie osoby, która rozmawia w ten sposób z Adamem jest, jest nie wiem, czy nie ważniejsze niż sama technika. Ważniejsze. Bo on to wyczuwa. On Właśnie jest człowiekiem bardzo emocjonalnie tak. inteligentnym. Intencje. I, Autyści w ogóle i czyta bardzo intencje, wyczuwają ta... intencje mhm. osób. Pamiętajcie, że one przez wiele lat nie komunikowały się. Patrzą na wszystkie gesty. One czytają w człowieku to, czego normalnie inny człowiek nie widzi. I to jest bardzo ważna rzecz. Słuchajcie, to teraz jest chyba świetny moment, żeby powiedzieć przynajmniej w kilku zdaniach o cierpieniu autystów. Dlatego, że no, wasz syn znalazł dojście do was, prawda? I komunikuje się ze światem. Natomiast co może się dziać w przypadku dziecka, a potem mm, większego dziecka, nastolatka, potem dorosłego, który nie miał tego szczęścia i nikt nie nacisnął tego guziczka? Ja bym nie powiedział tak do końca, że to jest aż taka pełnia szczęścia, dlatego że nawet w przypadku takim jak jest Adaś, to dalej tam jest bardzo dużo bólu, bardzo dużo cierpienia, dlatego że de facto on i tak nie jest w stanie sam o sobie w procentach decydować, decydować tak. gdzie, gdzie będzie, co będzie robił i tak dalej. Natomiast trudno mi powiedzieć, co mogą czuć takie osoby, które się zupełnie nie są w stanie przebić przez tą ścianę, przez tą barierę. Też można to oczywiście przeczytać, można sprawdzić sobie badania medyczne i zobaczyć że osoby z autyzmem takim właśnie w, na końcu tego spektrum, które są niesamodzielne, no one mają bardzo dużo takich współtowarzyszących chorób. Jak jakaś silna depresja, ataki paniki. Mm. Więc to jest naprawdę Agresji. agresja. I agres stąd się bierze ta agresja, tak, jeżeli tak, tak. już. Mm. Prawda? Bo to ty, Agato, chyba powiedziałaś, mm. że oni, czyli ludzie na zewnątrz, ludzie niezorientowani, nie widzą, że w środku jest inteligencja, która się dusi. Ja wręcz jestem przerażona, gdy wyobrażę sobie, że niektórzy myśląc, że mają do czynienia z umysłem dwulatka, pozwalają sobie na okrucieństwo wobec tych ludzi. Czasami z zaniechania, czasami ze zmęczenia, czasami bo, bo mogą. Co czuje istota zamknięta w tej klatce tego ciała, która tylko słucham. Hmm. Nic nie może. Nie może zareagować. No. no ja tu chciałam dodać, żeby troszkę tak a, usprawiedliwić te osoby, bo ponieważ one ciągle... Nie, nie oskarżamy, oskarżamy ich. Nie oskarżamy nie. ich, aczkolwiek Ale, Tak, aczkolwiek ja oskarżam, się, Ja nie tylko e, sama zauważyłam, że to zwraca uwagę. Ja się odwracam. I tak też tłumaczam Adamowi, chociaż tutaj w Warszawie jest super, bo się za nami ludzie nie oglądają, ale zdarzyło nam się. Też ważna taka rzecz, że jak Adam zaczął się komunikować, to był taki moment trudny dla naszej rodziny również, ponieważ wylał się z niego ten cały ból. Nam wciskano całe życie, że on żyje w swoim świecie i że jest szczęśliwy w tym świecie. Tak wam mówiono. No że tak się szczęśliwy. mówi, że autysta mm -hmm. jest zamknięty w swoim świecie, a skoro biega i się śmieje, to znaczy, że jest okej. Okay. A on wtedy e, a wylał on, tak, cały swój ból, skumulowany ból. I każda osoba, którą znam, która przebiła się do pisania, jest to samo, że jest to bardzo trudne dla rodziców, dla rodziny, bo bardzo byśmy chcieli, żeby nasze dzieci były szczęśliwe, a one niesamowicie cierpią. No właśnie, Każdy pisze, dzieci... jestem samotny, jestem tak. do niczego. Niektóre dzieci mają o tyle trudno, że sami rodzice nie wierzą w inteligencję, i wrażliwość właśnie tych swoich córek i synów. I takie dzieci cierpią w samotności. Zdarza Do końca. Się. Są takie też kuriozalne sytuacje, że dziecko pisze nawet w jakimś środku terapeutycznym, czy też w szkole, ale rodzice nie dają temu wiary. Przyznam się szczerze, że my też na początku nie wierzyliśmy, żeby było jasne. Nie ukrywamy tego. Chcę bardziej nawet to podkreślić, żeby ludzie wiedzieli, że można się zmienić pod tym kątem. Zajął nam to tydzień. Adaś y, dał nam zrozum do zrozumienia, że taki wysiłek włożył, bo to było dla nas szokiem, no, trzeba to zrozumieć i po prostu uwierzyliśmy mu i udowodnił też, ale nie było nawet y, tutaj potrzeby, po prostu napisał, tak się starałem dla was, żeby się komunikować, a teraz nie dowierzacie. Ja znowu jeszcze zacytuję Adama. Jak z nami pracować? Nie będę udawał. To rzeźnia. Cały czas poświęcony nam często uważacie za stracony. My jednak za każdym razem się uczymy właściwego schematu postępowania. Podczas nauki sprawiamy wrażenie z niezainteresowanych tematem. Nic bardziej mylnego. To jest bezcenne, słuchajcie, ale rzeczywiście to jest też fantastyczne, że coś takiego wychodzi od Adama, mm -hmm. że on ściąga poczucie winy z tego świata zewnętrznego, czy ze swoich bliskich, czy z dalszych. I on to mówi tak prosto. I to mówi jest, tak prosto. To się, ta... Świetnie czyta tą książkę na absolutnie fantastycznie, to potwierdzam. Tak, to, to, ta prostota przekazu, ta. Ona, wynika, ta. ona wynika z tego, że ten, ta forma przekazu jest ograniczona. Ona ma swoje ograniczenia, nie? więc tam trzeba, nie można sobie pozwolić na jakieś odejście od tematu. Trzeba ta. prosto, krótko do celu. To, co się nie chce powiedzieć. Nie zmienia to faktu, że to jest wielka sztuka. No, w zasadzie trafianie w sedno, prawda? Bez zbędnych hmm. słów. Do rozmowy wrócimy za chwilę i wtedy chciałabym, żebyśmy porozmawiali o tym, co można zrobić, co dalej, co w ramach działalności w swojej fundacji, czy w ogóle jest taka możliwość, żeby więcej ludzi uczyło się uczyć osoby w spektrum autyzmu pisania ze wspomaganiem. Wszystko, co dobre w sensie zmienia to moja siła Z daleka od mety stat wybieram To moja siła Nie dawne wspomnienia, długa droga Już gasną światła Dotykiem twych ust oddycham Budzę się Bo masz sobie wiatr A Wciąż malujesz obraz moich bar się w cieniu kar. Czas jak rzeka płynie to twój znak, bo masz sobie wiatr Wciąż malujesz obraz moich barw. Kołyszę w cieniu kar. Czas jak rzeka płynie to twój znak. Gdy wszystko co dobre, czas zabiera, to moja siła. I w końcu zdumienia wciąż tak czekam. To moja siła, bo kocham ten stan przypadkiem Żyć. Zaczynasz wierzyć w siłę, tak jak ja Bo masz sobie wiat Wciąż malujesz obraz moich barw Kołujesz w cieniu kar Czasek rzeka płynie to twój znak Bo masz sobie wiatr wiat Wciąż malujesz obraz moich barw Kołujesz w cieniu kar Czasek rzeka płynie to twój znak Rzeka płynie to twój znak, bo masz sobie wiatr. Wciąż malujesz obraz moich praw, się w cieniu kar. Czas jak rzeka płynie to twój znak. Polski Radioprogram pierwszy, Anna Maruszeczko, wracamy do audycji blisko, coraz bliżej, blisko siebie, siebie nawzajem, bliżej świata. Dzisiaj zbliżamy się do rzeczywistości widzianej oczami autysty, niewerbalnej osoby w spektrum autyzmu. Moimi rozmówcami są Adam Siłkowski, który no właściwie nie mówi, bo jest niewerbalnym autystą, ale jest w reżyserce za szybą, słucha Całej rozmowy i reaguje. Jest z nim jego asystent i przyjaciel w jednym, Gabriel Wolf. No i właśnie dostaliśmy komunikat z zaszyby. Leszku, ojcze Adama, przeczytaj. Tak, Adam napisał z zaszyby: Autyzm to cierpienie, ale to nie jestem cały ja i mam dużo więcej do przekazania, tylko potrzebuję dużo cierpliwości i wiary, że jestem kimś więcej niż mój autyzm. Tak, nie jestem tylko autystykiem, jestem Adamem, a na to jestem Adamem składa się bardzo, bardzo dużo. I ta książka, którą napisał, i te wiersze, które pisze, wspaniałe, które pomagają światu zrozumieć jego sytuację, ale które są też bardzo głęboko uniwersalne. Obiecaliśmy naszym słuchaczom, że powiemy trochę o społeczności, jaką tworzycie. Mówię tutaj o rodzicach Adama, Zuzannie i Leszku. O, o społeczności, która gromadzi się też yy, i pracuje w ramach Fundacji Niezwykli Ludzie. Co jest waszym celem? Czy waszym celem jest pomaganie innym ludziom, w uczeniu się pisania wspomaganego, gdy mają w rodzinie osobę w spektrum autyzmu? Naszym celem jest przede wszystkim pokazanie ludziom, że ich dzieci mogą się komunikować. Uważam, że mnóstwo jest osób niemówiących w autyzmie i nadal są postrzegane jako osoby pośledzone, z czym się nigdy nie zgodzę. Dlatego, że mam takie doświadczenia, nie dlatego, że jestem taka wymądrzała, po prostu dużo wiem, sama to przerabiałam, doświadczyłam. I dla nas jest ważne, żeby informować ludzi, żeby mogli poznać tę metodę, mogli w nią uwierzyć, mogli jej doświadczyć, mogli poznać swoje dzieci. Jako fundacja też ważne jest dla nas uspołecznianie. Organizujemy różne wyjścia. Tutaj Warszawa stwarza wiele możliwości. Właśnie tydzień temu byliśmy pierwszy raz wszyscy na spektaklu. O, o niedawno. Nie Pamiętam, że się tak, wybieraliście. I tak, jak było? Było super. Myślałam, że ponieważ... Rozmawiamy o osobach z głębokim autyzmem i bałam się, specjalnie wykupiliśmy jako fundacja loże na 20 osób. Oczywiście każda osoba z opiekunem była. Jeden uczestnik na wózku był, to był na dole. Myślałam, że po prostu po 15 minutach będzie pusta loża. Aha. Zostali prawie wszyscy do końca, 3 godziny. To jest szok dla mnie wielki. Czy to jest wyczyn? Oczywiście, to jest wielka radość. Dali radę, jedni w słuchawkach specjalnych na uszach, żeby to wytrwać, ale przede wszystkim cieszyli się. To nie, to jest jedne z naszych wyjść, ale bardzo mi zależy, żeby zobaczyli, że można eksplorować. Że można eksplorować, że można poznawać, że można no, doświadczać rozmaitych impulsów do rozwoju. Ale wracając jeszcze do misji waszej fundacji, czyli na pewno chcecie uczyć metod różnych komunikowania się, natomiast też chcecie uświadamiać światu, kim jest osoba autystyczna, niewerbalna osoba tak. autystyczna. To jest niesamowite, że tej wiedzy jak na lekarstwo. Nie że ma, że nie właściwie jej nie wiesz, ma. No bo Tyle ma... lat mówi się już o autyzmie w Polsce, a ciągle ludzie myślą, że jeżeli ktoś zachowuje się dziwnie, albo nie patrzy w oczy, to na pewno ma jakieś y, ubytki natury intelektualnej. Tak, wiesz co, tutaj też jest duży problem. Adaś bardzo by chciał patrzeć w oczy, czy, ale to jest niest niesamowicie trudne dla niego. To, co trzeba powiedzieć, sprostować, to my, jako fundacja, no my jesteśmy rodzicami, my nie uczymy tej metody komunikacji. Ale umożliwiecie e, Ale y, uczenie. wiemy gdzie, tak, tak? przede wszystkim, e, jeżeli chodzi o samo uczenie, ogólnie czegokolwiek, taką osobę z autyzmem, trzeba zbudować jej siłę i wiadomo. Wiarę. Od tego trzeba zacząć. Tak, ona, ona jest, hmm. tak, jest jej tak trudno w życiu, że po prostu ona nie będzie miała siły, żeby coś takiego osiągnąć. Ona musi tą siłę i wiarę zdobyć od kogoś, od tego, kto w nią wierzy i to zbuduje. Czy od tego najważniejszego opiekuna, czy najważniejszych opiekunów. E, tak. My nawet nie bierzemy tego pod uwagę, że takie osoby nie mogą mieć wysokiej samooceny bo ciągle wszyscy ich sprawdzają albo powątpiewają ich możliwości. Im, albo wiedzą lepiej, tak, czego im albo trzeba. Tak. Lepiej, czego im trzeba. Albo, albo wychodzą z założenia i głoszą, że um, człowiek autystyczny ma swój piękny, um, niedostępny dla reszty tak. świata świat. Ale też ważne są sytuacje takie życiowe, że oni przebywają w różnych szkołach, gdzie się przy nich kom komentuje ich zachowanie albo na terapiach. I wiem, że dochodzi do takich sytuacji i to jest smutne, ponieważ no, wszystko rozumieją, nikt tego nie zakłada słyszeć o sobie różne rzeczy niefajnie. Ponadto też jest taki w mojej opinii pogląd o autyzmie, że to są tylko problemy sensoryczne albo jakieś tam właśnie problemy społeczne. Tutaj trzeba podkreślić, że nasze dzieci, ten profil autyzmu głębokiego i osób niemówiących jest tak różny od tego trendu, o który się że tak powiem najbardziej zna w społeczeństwie. To znaczy są to osoby bardzo emocjonalne, bardzo wrażliwe, tak. rozumieją emocje chcące kontaktu ze światem. Myślę, że ważne jest to, że naszym celem jest, żeby nasi podopieczni mieli możliwość takiej integracji czy wychodzenia tak, w różne miejsca i żeby to były miejsca nieodizolowane, żeby, żeby oni się czuli, że są częścią społeczności. Tak? Nie pro, my, nie, naszym celem nie jest to, żeby oni wychodzili do kolejnego ośrodka terapeutycznego, tylko żeby byli właśnie w teatrze, żeby byli w muzeum mm. i w czasie kiedy rzeczywiście tam są inni ludzie, tak. nie? I Neurotypowi. To jest i... neurotypowi. neurotypowi. Nie Je. zawsze neuroatypowi. I jeszcze jedno, i jeden przykład. Prowadzimy takie zajęcia z klubu literackiego i te zajęcia odbywają się w szkole. W tej szkole w tym czasie też są uczniowie neurotypowi, nie? Mhm. Zobaczcie, jak te światy mogą się tak. z sobą inspirować nawzajem, mogą się siebie uczyć nawzajem, tylko muszą chcieć. Trzeba rzeczywiście światu dostarczyć więcej informacji na temat ludzi w spektrum autyzmu. Bo ja dzisiaj zrobiłam kilka odkryć dla siebie, a uchodzę z racji wykonywanego zawodu za osobę troszeczkę może bardziej świadomą niż inni. Opiekun musi zbudować wiarę w, w siebie autystycznego dziecka. To od tego trzeba zacząć, ale nie tylko opiekun, również bliscy. Przed spotkaniem w, w studiu rozmawialiśmy z asystentem i już przyjacielem Adama z Gabrielem i on powiedział, że oni się już przyjaźnią. Oni razem spędzają czas. Gabriel studiuje, mają z, sobie dużo do zaoferowania i Wręcz dużo mają do powiedzenia. z rodzicami, to tak, jest na, takie ja celne, nie wiem. prawda? Ale wiesz tak. dlaczego? Mhm. Dlatego, że Gabryś otworzył się, zaakceptował, w ogóle po prostu y, lubi przebywać za damem, ale ponadto nauczył się otworzyć się na tą formę komunikacji, czyli przychodząc do nas, można powiedzieć wprost, wyszkoliłam Gabiego, Aha. No i Adam też pomógł mu, wiadomo. Te wszystkie komponenty zadziałały. Gabi był otwarty i chciał. Od pierwszego dnia, którego na, u nas się pojawił, chciał po prostu się tego tak, nauczyć. I to jest taki duży, duży cel, powiedziałbym nawet taki krok milowy nie? w rozwoju Adasia, że może pisać z kimś bez nas. Mhm. Tak, to jest moje może marzenie. Może rozmawiać z kimś bez nas. To jest tak. jeden z celów, nie? Czyli żeby, dalej że oni robicie wszystko, żeby... żeby... Docelowo Adam Was nie potrzebował. Tak, tak. Dla mnie jest też ważne, żeby na przykład Adam pisał w ogóle, bo on pisze teraz w mojej obecności sam. Już? Od kiedy? O, już to trochę no, odkąd książka jest, czyli ja miałam już 16 szesna lat, teraz ma mm -hmm. 21. Gratuluję Ci, matko. Ale teraz tak, musicie Państwo... Powiedzieć naszym słuchaczkom i słuchaczom, jak byście sobie zorganizowali życie z synem y, spektrum autyzmu, niewerbalnym autystą. Ja widzę, że to wszystko jest, może nie wszystko, ale bardzo wiele y, y, podporządkowaliście pomocy, no, wsparciu. Remontem. Tak, syna rzuciłaś robotę, żona, żona, ale mogłaś? Żona na pewno powie. Tak, no właśnie, ale e, mogłaś rzucić ja nie robotę? Wiesz, e, znaczy, wiesz, to była nasza taka decyzja, to znaczy e, generalnie nie byłam w stanie zostawić Adama. Po prostu wiedziałam, że ktoś może nadużyć jego stan. Adam akurat pod wieloma względami jest, że tak powiem, łatwo z, łatwo z Adamem przebywać na zewnątrz na przykład, nie? To dziwnie brzmi. Natomiast wiem, że w wielu rodzinach tak łatwo nie jest. Po prostu możemy powiedzieć, że my mamy nawet trochę szczęście, nie? Że pod względem takich jakichś wyjść, wyjazdów, cokolwiek, nie? Możemy sobie po prostu na to pozwolić, a często jest tak, że te, te osoby po prostu są skazane na bycie w domu i tylko w domu albo w ośrodku terapeutycznym i dlatego, tak jak powiedziałaś, że nie ma tej wiedzy, nie tak. jest budowana dobrze. Myślę, że poniekąd dlatego, że tego autyzmu z tego końca spektrum akurat nie widać. Po prostu on nie jest obecny, go nie, nie zobaczysz, nie zobaczycie go na ulicy. To, że Adam jest tutaj, to też nie jest takie proste, nie? Dla niego akurat może to jest, ale dla wie wielu dzieci, wielu, wielu osób w jego sytuacji to może być bardzo, bardzo trudne, niewykonalne. Mm. Nie chcę sobie wyobrażać, co czują te dzieci. Niestety Musimy puentować, chociaż chciałoby się was jeszcze poindagować, bo to wszystko jest bardzo poruszające i interesujące. Powiem tylko tyle, że w ramach fundacji myślicie też o tym, żeby zorganizować, zbudować taki dom stałego pobytu dla no, takich niesamodzielnych autystyków. I bardzo wam kibicuję. Może na coś będę mogła się jeszcze kiedyś przydać. Chciałabym was poprosić o dwa słowa Tytułem pointy. Marzy nam się zmiana prawodawstwa, ponieważ państwo, nasze państwo podpisało konwencję ONZ-owską o prawie do komunikacji y, alternatywnej, ale nie powstała ustawa, która by nałożyła obowiązek ze strony państwa świadczenia pomocy, usług yy, głębokim autystykom. Takim ludziom, tak. I gdyby nie... Na razie jest deklaracja. Hmm. Tak, na, i, i wszelka pomoc teraz odbywa się w ramach y, placówek y, y, y, prywatnych, za które trzeba płacić, na które trzeba zarobić. No ale coś optymistycznego na zakończenie. No, ja mam takie optymistyczne <grylanie> e, bardzo, żeby, to taki komunikat do terapeutów i do rodziców, żeby wierzyli, żeby wierzyli w te wszystkie osoby z autyzmem, że jest tam człowiek, jest tam żyjący człowiek, który jest inteligentny. Nie oceniajmy książki po okładce. Bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie. Dziękuję Adamowi Siłkowskiemu, jego mamie i tacie, Zuzannie i Leszkowi Siłkowskim, Agacie Kowalczuk, zaprzyjaźnionej i zaangażowanej bardzo sobie oraz Gabrielowi Wolfowi, który jest asystentem przyjacielem. i przyjacielem Adama. Anna Maruszeczko, do usłyszenia. Jedynka. Polskie Radio. Lektury Jedynki. Z archiwum Polskiego Radia przypominamy kolejny fragment lalki Bolesława Prusa w interpretacji Jerzego Kamasa. Wokulski jedzie powozem do Zasławka na zaproszenie prezesowej razem ze stałymi jej gośćmi. Młodą wdową panią Wąsowską, baronem Dalskim, starskim Ochockim i Felą Janocką. Ależ pan nie ma idei o powożeniu, krzyknęła wdowa, usiłując potrącić Ochockiego drutem parasolki. W tej chwili Wokulski wyskoczył. Jednocześnie konie lejcowe skręciły na środek drogi. Dyszlowe poszły za nimi i Brek silnie pochylił się na lewo. Wokulski podparł go. Konie ściągnięte przez Stangreta stanęły. – Czy nie mówiłam, że ten potwór wywróci nas? – zawołała wdoła. – Cóż to znowu, panie Starski? Wokulski spojrzał na brek i w ciągu jednej chwili zobaczył taką scenę. Panna Felicja pokładała się ze śmiechu. Starski upadł twarzą na kolana pięknej wdówki. Baron tarmosił za kark stan Greta, a jego narzeczona, blada, z trwogi, jedną ręką chwyciła za pręt kozła, drugą wpiła w ramię Starskiego. – Mgnienie oka! – Brek wyprostował się i wszystko wróciło do porządku Tylko panna Felicja zanosiła się śmiechem Nie rozumiem, Felu, jak można śmiać się w takiej chwili? Odezwała się narzeczona Dlaczego nie mam się śmiać? Cóż mogło stać się złego? Przecież jedzie z nami pan Wokulski Mówiła panienka Spostrzegła się jednak i zarumieniona bardziej niż kiedykolwiek, naprzód ukryła twarz w dłoniach, a potem spojrzała na Wokulskiego w sposób, który miał oznaczać, że jest bardzo obrażona. – Co do mnie, gotów jestem zaabonować kilka podobnych wypadków – odezwał się Starski wymownie, patrząc na wdówkę. – Pod warunkiem, że ja będę zabezpieczona od… Dowodów pańskiej tkliwości Felu, usiądź na moim miejscu Odpowiedziała wdowa, marszcząc się i siadając naprzeciw Wokulskiego Cóż znowu, sama pani dziś powiedziała, że wdowom wszystko wolno Ale wdowy nie na wszystko pozwalają Nie, panie starski Pan musi oduczyć się swoich japońskich zwyczajów to są zwyczaje wszechświatowe od paru starskiej. W każdym razie nie z tej połowy świata, do której ja przywykłam, odcięła wdówka, krzywiąc się i patrząc na drogę. W breku zrobiło się cicho. Baron z zadowoleniem poruszał szpakowatymi wąsikami, a jego narzeczona posmutniała jeszcze bardziej. Panna Felicja, zająwszy miejsce wdówki obok Wokulskiego, odwróciła się do swego sąsiada prawie tyłem, od czasu do czasu rzucając mu przez ramię pogardliwe i melancholijne spojrzenia. Ale za co? Tego nie wiedział. – Pan dobrze jeździ konno? – zapytała o Wokulskiego pani Wąsowska. – A z czego pani wnosi? – A, Boże, zaraz z czego? – Pierwej niech pan odpowie na moje pytanie. – Nieszczególnie, ale jeżdżę Właśnie, że musi pan dobrze jeździć, gdyż od razu zgadł pan, co zrobią konie w rękach takiego mistrza jak pan Julian <śmiech> Będziemy jeździli razem Panie Ochocki, od dzisiejszego dnia daję panu urlop ze spacerów Bardzo się z tego cieszę, odparł Ochocki A ładnie w taki sposób odpowiadać damom, zawołała panna Felicja Wolę odpowiadać, aniżeli odbywać z nimi spacery. Kiedyśmy ostatni raz jeździli z panią Wąsowską, w ciągu dwóch godzin, sześć razy zsiadałem z konia, a pięciu minut nie miałem spokojności. Niech teraz pan Wokulski spróbuje. – Felu, powiedz temu człowiekowi, że z nim nie rozmawiam – odezwała się wdówka, wskazując na Ochockiego. – Człowieku, człowieku – zawołała Felcia – ta pani z wami nie rozmawia. Ta pani mówi, że jesteście ordynarni. A co? Już zatęskniła pani do towarzystwa ludzi z dobrymi manierami? Odezwał się starski. Niech pani spróbuje. Może dam się przeprosić. Ciąg dalszy lalki Bolesława Prusa w interpretacji Jerzego Kamasa usłyszą państwo jutro o tej samej porze. Jedynka. Polskie Radio.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 Lotto, poproszę. No to szczęśliwe liczby. 14, bo z Anią poznaliśmy się w Walentynki. Nasze dwie córeczki. 21, bo mój band nazywał się Oczko. 16, taki numer miał Szybowiec, którym latałem. 42, bo marzę o wygranej w maratonie. Mieszkałem w trzech miastach, ale zawsze pod 25. Życzę szczęścia. Szczęście już mam.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 Telefon okrada się z czasu dla bliskich. Zobacz, jak odzyskać kontrolę. Zaloguj się do relacji.pl Ogłoszenie społeczne. Radio Kierowców. Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Droga krajowa nr 78, odcinek Siewierz, Zawiercie. W pobliżu 114 km, rejon Zawiercia, zdarzyły się trzy ciężarówki. Niestety, w tym wypadku jedna osoba poniosła śmierć. Zablokowana wciąż jest jezdnia w kierunku Zawiercia. Droga Krajowa nr 74, odcinek Kielce-Łagów w Makoszynie na 108 km. Kierujący autem osobowym śmiertelnie potrącił pieszego. Droga nr 74 jest zablokowana. Inne miejsce tej samej trasy, odcinek opatów annopol w pobliżu Gierczyc na 149 km zdarzenia autoosobowego z ciężarówką. Tu nikt nie ucierpiał, ale zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Opatowa. Ruchem kieruje policja. Autostrada 6, odcinek Radziszewo-Szczecin. Rejon węzła Klucz, 11 km. awaria ciężarówki na jezdni w kierunku Goleniowa, zablokowana została ta część pasa zjazdowego z autosladoła 6, która prowadzi na drogę ekspresową S3. Droga ekspresowa S2, południowa obwodnica Warszawy, węzeł Łopacz, 462 km. Tu doszło do zdarzenia czterech autosobowych i samochodu dostawczego. Nikt nie ucierpiał, lecz zablokowany został lewy i środkowy pas jezdni w kierunku Terespola. Autostrada A2, odcinek węzeł Wiskitki, węzeł Skierniewice. W pobliżu Piasków na 400. km doszło do zdarzenia sześciu aut osobowych. W tym wypadku trzy osoby zostały ranne, zablokowane pozostaje lewy pas jezdni w kierunku Poznania.